O synu rybaka i córce słońca, baśń syberyjska. W ubogiej chatce na końcu rybackiej wioski mieszkała stara wdowa z synem, który miał na imię Czumo. Kiedy chłopiec dorósł, postanowił wyruszyć w świat, by szukać szczęścia. Matka przyszykowała mu małe zawiniątko, do którego włożyła kawałek chleba i suszoną rybę, a potem uściskała go i powiedziała ze łzami w oczach – Idź w świat, kochany synku, może odnajdziesz tam szczęście. Na pożegnanie czumo obiecał matce, że gdy wróci, niczego im już nie zabraknie. I wyruszył w drogę, podczas której wszystko było dla niego nowe. I ciekawe. Nagle na skraju drogi zobaczył trzech mędrców z długimi brodami. «Dokąd idziesz, chłopcze?» – zapytali jednocześnie. «Idę szukać szczęścia», – odpowiedział Czumo. Starcy zamyślili się, a po chwili dodali. «Jeżeli pomożesz nam zagnać stada renów do zagrody,» Powiemy ci, gdzie znaleźć to, czego szukasz. Chłopiec spełnił ich prośbę, a wtedy wskazali mu drogę, kazali wsiąść do sań i jechać prosto przed siebie. Na koniec dali mu jeszcze przestrogę. Po drodze spotkasz trzy piękne stada reniferów. Nie zatrzymuj się przy żadnym z nich, tylko jedź tak długo... Aż staniesz przed wrotami pałacu samego słońca. Po tych słowach zniknęli, a w miejscu, gdzie stali, ukazały się sanie. Czumo wsiadł do nich i ruszył przed siebie. Minął najpierw jedno stado renów, potem drugie i trzecie. A kiedy dojechał do wielkiego pałacu, zobaczył siedzącego przy drodze czarnego kruka. Który przemówił do niego ludzkim głosem. Witaj, czumo. Trzej starcy lodowi przysyłają mnie, Abym pomógł ci w poszukiwaniu szczęścia. Oto pałac słońca. Od dawna panuje w nim wielka żałoba, Ponieważ ukochana córka władcy jest ciężko chora. Ale nie lękaj się. Pójdź przed oblicze słońca, a kiedy zapyta cię, czego pragniesz, powiedz, że nie chcesz niczego oprócz szczęścia. Wówczas król zaprowadzi cię do komnaty córki. Kiedy wejdziesz do środka, otwórz okno i wpuść mnie do środka. Ja zatoczę trzy koła nad głową śpiącej królewny, która po chwili wstanie całkiem zdrowa. Czuma wysłuchał kruka i ruszył do pałacu słońca. Kiedy stanął przed obliczem władcy, ukłonił się do samej ziemi, a na pytanie, czego pragnie, najbardziej odpowiedział – nie pragnę ani złota, ani srebra, pragnę tylko szczęścia. Wtedy stało się tak, jak powiedział kruk. Czumo wpuścił przez okno ptaka, który uzdrowił królewnę. Ojciec słońce, nie król wielkiej radości, a w nagrodę obiecał chłopcu rękę swojej córki oraz połowę królestwa. czubo nie przyjął jednak daru. Dziękuję ci, szlachetny władco, za piękną nagrodę. Nie mogę jej jednak przyjąć. Moje miejsce jest na ziemi, tam, gdzie czeka na mnie moja ukochana matka, powiedział. Wtedy słońce się zadumało? A po chwili powiedziało, skoro taka jest twoja wola, niech moja córka zamieszka z tobą na ziemi. Bądźcie razem szczęśliwi, a w prezencie weselnym przyjmijcie ode mnie trzysta darenów, które minąłeś po drodze. Szczęśliwy Czumo i jego piękna żona ruszyli w daleką drogę. Kiedy dotarli do wioski... Wszyscy mieszkańcy wyszli im na spotkanie, bo nigdy nie widzieli tak pięknej królewny, ani tak dorodnych renów. Nawet stara wdowa stanęła na progu, aby zobaczyć, kto przyjechał. Matko kochana, to ja, twój syn, czumo! krzyknął chłopiec i rzucił się jej w ramiona. Ta zaś, widząc swojego syna, piękną królewnę i stada renów, Zapłakała ze szczęścia. Wtedy córka słońca wyjęła mały kamyczek, ostatni prezent od ojca. Rzuciła go przed siebie, a w miejscu starej chatki wyrósł pałac, cały ze złota i srebra. Od tej chwili stara matka i syn i jego piękna żona żyli szczęśliwie. W ogrodach otaczających pałac pasły się wielkie stada renów, a ojciec słońce przychodził do nich w odwiedziny każdego dnia.